Poczet królów i książąt polskich. Taśma 15 ścieżka druga. Na polach Warny legł król. W odwrocie spiritus Mowens jego antytureckiej polityki Julian Cezarini, liczne zastępy rycerstwa, a jedynie zręczny manewr Huniadiego uratował wojska krzyżowe od całkowitego unicestwienia. Król padł w walce podczas szarży na obwarowane fortyfikacjami polowymi Ugrupowanie Janczarów osłaniających sułtana. Klęska 10 listopada 1444 roku przyniosła koniec ostatniemu krzyżowcowi Europy. Jednak nie w całej Europie uwierzono w ciężką porażkę pod Warną. Do niektórych państw docierały wieści wręcz o zwycięstwie odniesionym przez wojska władysławowe, Florencja. Kolportowano też uporczywie wieści, że król nie zginął, że ocalał z pogromu. Te wiadomości zdaniem Kalimacha przeżyli m.in. ci, którzy króla opuścili w bitwie. Jest to aluzja do zachowania Hunia Diego na polach warneńskich, obwinianego, zresztą niesłusznie, za zbyt szybkie wycofanie się z walki. Widziano więc Władysława na dworze konstantynopolitańskim, to znowu powtarzano, że król powrócił do kraju, gdzie przygotowuje Węgrów i Polaków do następnej wyprawy. Wenecja, Wołoszczyzna, Siedmiogród, Albania i Raszka, Stara Serbia, miały być miejscem pobytu Władysława po bitwie. To on, przemierzając konno świat, organizował wyprawę wszystkich królów świata przeciwko Turkom. Obok tych optymistycznych wiadomości, budzących nadzieję na rychłe pokonanie Turków, krążyły także inne. Władysław miał co prawda ocalić cudownie, ale za pochopne zerwanie zaprzysiężonego traktatu z Turkami pokutował i oddawał się ascezie. Takim miał go widzieć niejaki Mikołaj Floris, podający się za niegodnego towarzysza niedoli króla. W 1466 roku lew z Rozmitalu, wielmoża czeski, wędrujący po Portugalii, spotkał pustelnika liczącego wówczas około 70 lat, w którym towarzysz Czecha, Polak, rozpoznał Władysława po sześciu palcach u stóp. Ta wiara w szczęśliwe ocalenie króla była, jak się wydaje, powszechna. Kazimierz Jagiellończyk wykorzystywał do gry na zwłokę brak wiadomości o losach swego starszego brata w czasie pertraktacji związanych z objęciem korony polskiej. Nic więc dziwnego, że pojawiło się kilku pseudowarneńczyków, W Kilka lat po bitwie jakiś obłąkany w czeskiej miejscowości Stadice podawał się za króla Artura i króla polskiego. Przybywało doń wielu szlachty, rycerzy i prostych ludzi ze wszystkich stron dziwiąc się co to takiego. W 1452 roku słychać było w Nadrenni o Warneńczyku, który musiał zyskać zwolenników, skoro książe Henryk Głogowski i wrocławianie dopytywali się w Polsce, czy król Władysław powrócił do kraju. W międzyrzeczu, dokąd przybył ów samozwaniec, rychło go zdemaskowano. Okazało się, że był to notoryczny oszust, znany włóczęga Jan z Wilczyny koło wołu podający się wcześniej za księcia Leona, siostrzeńca Anny Mazowieckiej, a potem mianujący się księciem Ostrokskim. Zaś w Poznaniu, koło roku 1460, niejaki Rychlik również udawał się za króla polskiego. Zrazu miano go stracić, sprawa ta została odłożona do sądów królewskich. Matka królowa, Zofia Holszan, nie uznała w Rychliku swego syna. Kazano mu zatem zrobić koronę papierową, stać w niej pod pręgierzem i dwa razy na dzień smagać rózgami, a potem chowali go w więzieniu, poczciwie, aż do śmierci, aby nikt o nich nie mówił, że króla swego umorzyli. O tym, jaki był prawdziwy Władysław, czym się charakteryzował, stwierdzić jest bardzo trudno. Zwykle przecież odczytujemy psychiczny obraz władcy i dokonujemy oceny, analizując jego czyny i dokonania. Żył zbyt krótko, by ujawnić cechy swego nie w pełni zresztą ukształtowanego charakteru. Wydaje się, że często decydowali za niego ludzie, wobec których nie potrafił zdobyć się na stanowczość. Był uległy, niedoświadczony, ale przy tym dzielny, odważny, przepojony cnotami rycerskimi i chęcią obrony wiary, skromny. Potrafił jednać sobie ludzi miłym obejściem, mimo braku urody, co notowali współcześni. Władysław należy z pewnością do najbardziej znanych władców średniowiecznej Polski. Zasługa to przede wszystkim wydarzeń, które przyszło mu kształtować i propagandy, jaka się wokół nich rozwinęła. Legendy o jego czynach, o jego rycerskim i bogatym życiu zapładniały wyobraźnię współczesnych mu, jak i następnych pokoleń. Swą popularność za życia zawdzięczał Władysław nowożytnej już, a nie średniowiecznej propagandzie, jaką wokół jego postaci rozwijał dwór papieża Eugeniusza IV., Przykuwała uwagę także Klęska Warneńska, przyczyniająca się do powstania legendy o władcy, który poległ w starciu dwóch różnych cywilizacji. Przeszedł przeto Władysław do ludowego eposu słowiańskiego jako obrońca przed Turkami. Notabene w ludowych pieśniach południowosłowiańskich Władysław występuje często jako Jan, Janko, znamienna to kontaminacja Jana Huniadiego, zasłużonego autora zwycięstw nad Turkami i króla do dramatów hiszpańskich z początku XVII wieku, m.in. Lope de Vegi, Król bez Królestwa, do tworzącej się ideologii przedmurza. Jeszcze w XV wieku panegirysta Władysława Kalimach pisał o swoim bohaterze jako o jednoczycielu słowiańszczyzny w obliczu niebezpieczeństwa muzułmańskiego, a do tej wczesno koncepcji jedności słowiańskiej z zupełnie innych pobudek nawiąże car Rosji Mikołaj I. W 1828 roku, po zdobyciu Warny, wystąpi on jako mściciel Warneńczyka i rozkaże wysłać do Warszawy 12 dział zdobytych na Turkach, z których miał być odlany pomnik Władysława. I idea panclawistyczna, czytelna w carskiej decyzji i chęć zjednania sobie społeczeństwa Królestwa Polskiego w przededniu wybuchu Powstania Listopadowego, oto m.in. składniki legendy o Jagiełłowem Synu. Uczczony zbudowanym w 1935 roku mauzoleum, które odwiedzane jest przez turystów polskich, tak licznie spędzających urlopy w Bułgarii, zasługuje Władysław na przypomnienie jako władca mało szczęśliwy, tragiczny. Za życia toczono o niego walkę, której istotę nie zawsze chyba mógł przeniknąć, a po śmierci jego postać stanowiła ważny składnik tradycji historycznej wykorzystywanej do bieżących celów politycznych przez różne prądy ideowe. Juliusz Bardach, Kazimierz Jagiellończyk Syn Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej objął rządy na Litwie w wieku zaledwie lat trzynastu. Był rok 1440, gdy z Wilna nadeszła wiadomość o zamordowaniu przez spiskowców wielkiego księcia Zygmunta Kiejstutowicza. Wyprawiono wówczas pospiesznie na Litwę Kazimierza jako namiestnika jego starszego brata Władysława III, króla Polski i Węgier. Jednak dbali o samodzielność Wielkiego Księstwa litewscy panowie Rada obwołali od razu Kazimierza Wielkim Księciem Litewskim. Stanowiło to formalne zerwanie Unii. Panowie polscy nie chcieli jednak zrezygnować ze związku z Litwą. Toteż w pięć lat potem, gdy upewniono się ostatecznie, że król Władysław III zginął rzeczywiście pod Warną, uroczyste poselstwo polskie z udziałem samego Zbigniewa Oleśnickiego stanęło w październiku 1445 roku w Grodnie przed obliczem Gazimierza, prosząc go o objęcie tronu polskiego. Wielki Książę Litewski uchylił się od natychmiastowej odpowiedzi, przyrzekając udzielenie jej w roku następnym. Nie znaczyło to, by nie pragnął zasiąść na tronie królewskim w Krakowie. Jeśli zwlekał to dlatego, że panowie polscy z Oleśnickim na czele, jako warunek powołania na tron, wysuwali nie tylko żądanie potwierdzenia praw szlachty, ale również i dawnych aktów Unii, które przewidywały, że Polacy będą mieli głos przy wyznaczeniu nowego wielkiego księcia oraz, że Litwa będzie podporządkowana Królestwu Polskiemu. A na to Kazimierz Jagilończyk nie chciał i nie mógł się zgodzić. Z poselstwami polskimi rozmawiał jako dziedziczny władca, hospodar wielkiego księstwa, które stało wówczas u szczytu potęgi. Akcentował on mocno równouprawnienie Litwy w stosunku do Polski. Stanowisko to panowie polscy ostatecznie musieli zaakceptować. W czterdziestych latach XV wieku Litwa nie obawiała się już agresji ze strony krzyżaków. Interweniowała ona z powodzeniem wewnętrzne walki o stolec wielkoksiążęcy w Moskwie, a jej granice obejmowały wiaźmę przebiegając o sto kilkadziesiąt kilometrów od Moskwy. Sprawowała też zwierzchnictwo nad Nowogrodem Wielkim i Pskowem, bogatymi republikami miejskimi Rusi Północnej. Na południu Wielkie Księstwo sięgało aż po Dniestrowe Limany nad Morzem Czarnym. Mając zapewnione poparcie większości magnatów litewskich, zwalczając z powodzeniem syna zabitego Zygmunta Michała, zwanego Michałuszką, który w ślad za ojcem usiłował zdobyć stolec wielkoksiążęcy, zaspokajając drogą rozsądnych kompromisów tendencje autonomiczne Żmudzi, Smoleńszczyzny, Wołynia i Kijowszczyzny, Młody gospodar potrafił wykorzystać w pełni swoją pozycję. To nie on zabiegał o tron królestwa, ale panowie polscy prosili, by zechciał na nim zasiąść. Dopiero we wrześniu 1446 roku wyraził zgodę na przyjęcie korony polskiej na podyktowanych przez siebie warunkach. Przed koronacją wydał przywilej dla stanów Wielkiego Księstwa, w którym zapewniał, że Państw, czyli ziem naszych Wielkiego Księstwa, nie uszczuplimy, lecz jak było w swoich granicach za przodków naszych, a w szczególności jak je dzierżył Aleksander Witold, nasz stryj, tak i my będziemy je trzymali, dzierżyli i ochraniali w całości i nienaruszone, a nawet za Bożą pomocą będziemy się starali je rozszerzyć. Ta gwarancja nie tylko niezależności, ale i nienaruszalności terytorium Litwy dawała pełne zadośćuczynienie litewskim i ruskim kniaziom i panom. Koronowany 25 czerwca 1447 roku na króla Polski wystawił akt, w którym stwierdzał, że za jednomyślnym, obustronnym postanowieniem, wolą i zgodą załączyliśmy, nakłoniliśmy i przywiedli Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litwy do Braterskiego Związku, chcąc być im panem i rządcą. Młody władca jako rezultat Unii Personalnej proklamował więc sojusz między obu państwami. Oznaczało to upadek koncepcji inkorporacyjnej. Wielkie Księstwo występowało obok Królestwa jako równorzędny partner. Większym niż jego ojciec stopniu Kazimierz Jagiellończyk dbał o interesy państwowe Litwy. Nieraz zatrzymywał się na całe lata w Wilnie. Sprawom litewskim poświęcał wiele czasu i uwagi był nie tylko nominalnym, ale i faktycznym hospodarem. Przez 52 lata panowania na Litwie nie wyznaczył tam osobnego wielkiego księcia podległego królowi, odrzucając idące w tym kierunku żądania Michałuszki i będącego po jego stronie Oleśnickiego, który w ten sposób chciał osłabić Kazimierza, by następnie uzależnić go od Rady Królewskiej. Zwalczał też z powodzeniem opozycję części panów litewskich, którzy zmierzając do całkowitego uniezależnienia Litwy chcieli osadzić na tronie wileńskim osobnego wielkiego księcia. W dążeniach tych opozycja litewska nie cofała się przed zamachami na życie hospodara. W jednym z nich Kazimierz został ranny, ale nie zboczył z zraz obranej drogi i bezpośrednie rządy nad wielkim księstwem utrzymał. W nieobecności hospodara rządy na Litwie sprawowali zbiorowo panowie Rada, działając w jego imieniu, co zapobiegało wyrośnięciu konkurenta skupiającego dużą władzę w swoim ręku. W aktach i wypowiedziach Kazimierz Jagiellończyk nawiązywał stale do tradycji Witolda, który dla kniaziów i panów litewskich był uosobieniem samodzielności politycznej Wielkiego Księstwa. Dbał o to, by uchodzić w ich oczach za prawego i przyrodzonego dziedzica Litwy, Żmudzi i Rusi. Pod jego bezpośrednim wpływem został załagodzony w początku 1454 roku jątrzący długo stosunki polsko-litewskie spór o Wołyń, który pozostawiono Litwie wbrew interesom panów małopolskich upatrujących w tej ziemi teren swojej ekspansji. Nie znaczy to, by Kazimierz Jagiellończyk zaniedbywał sprawy Polski, o czym można się było przekonać choćby w czasie wojny trzynastoletniej zakonem. Rozwijał też ożywioną działalność na południe od Karpat, by osadzić swoich synów na tronach Czech i Węgier. Kontynuując tradycję ojca, prowadził w pełnym tego słowa znaczeniu politykę europejską. Ożeniony z Elżbietą z Habsburgów, zwaną w Polsce Rakuszanką, miał z nią Kazimierz Jagiellończyk trzynaścioro dzieci, z których dochowało się jedenaścioro, pięciu synów i sześć córek. Według tradycji Kazimierz Jagiellończyk nie umiał sam czytać ani pisać. Natomiast synów kształcił troskliwie. Ich poziom wykształcenia nie odbiegał od tego, jaki cechował ówczesnych monarchów Europy Zachodniej. Rakuszankę nazywano Matką Królów, bo czterech jej synów zasiadło na tronie. Władysław był królem czeskim i węgierskim, Jan Olbracht – polskim, Aleksander – wielkim księciem litewskim i królem polskim podobnie najmłodszy Zygmunt I, zwany Starym. Dwaj pozostali to zmarły w młodym wieku i kanonizowany z czasem Kazimierz, który został patronem Litwy, a którego kult wprowadzono już za życia jego brata Zygmunta I. Oraz przeznaczony do kariery duchownej Fryderyk, który otrzymał drugi w Polsce po Oleśnickim kapelusz kardynalski. Litewska dynastia, niedawno jeszcze pogańska, wpisywała się już nie tylko w dzieje Europy, ale i kościoła. Najdłuższą i najcięższą walką, jaką przyszło Kazimierzowi prowadzić, była wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim. Toczyła ją Polska samotnie. Litwa bowiem, niezainteresowana po odzyskaniu żmudzi w dalszej walce z zakonem, nie wzięła w niej praktycznie udziału. Zapowiadała się ona zrazu dla korony korzystnie. Oto Stany Pruskie zwróciły się w 1454 roku do króla, by zechciał przyłączyć je do Królestwa Polskiego. Już samo sformułowanie petycji stanów zdawało się oznaczać koniec zakonu. Po proklamowaniu przez Kazimierza Jagiellończyka wbrew odosobnionemu oporowi Oleśnickiego na Radzie Królewskiej, inkorporacji Prus, wszystkie niemal miasta, Gdańsk, Toruń, nawet Królewiec uznały go za swego pana i władcę. Jedynie stolica zakonna Malborg oraz Hojnice i Sztum nie poddały się królowi. Pod dobrymi auspicjami rozpoczęta kampania nie przyniosła jednak spodziewanego rychłego zwycięstwa. Pospolite ruszenie Wielkopolski pod wodzą króla poniosło ciężką klęskę pod chojnicami. Przeważa pogląd, że w bitwie tej Kazimierz Jagiellończyk mimo osobistego męstwa nie sprawdził się jako dowódca. Nie była to jednak przyczyna jedyna. Na klęskę pod chojnicami wpłynęły też przemiany, jakie zaszły w łonie stanu szlacheckiego. Od czasu Grunwaldu dawni rycerze przekształcili się w ziemian, dla których sprawy wojenne stały się dalekie, a nieraz i całkiem obce. Pospolite ruszenie szlachty utraciło więc niemało ze swych walorów bojowych, ale większe jeszcze znaczenie miały zmiany techniki wojennej. Coraz większe znaczenie zyskiwały zaciężne piechota i artyleria, konieczne do zdobywania silnie ufortyfikowanych zamków. Przypomnijmy sobie zresztą, że już po Grunwaldzie Armia polsko-litewska oparta na chorągwiach rycerskiej jazdy okazała się niezdolna do zdobycia Malborka. Kazimierz zdał sobie rychło sprawę z potrzeby wojsk oblężniczych i rozwinął aktywną działalność, która miała dostarczyć mu środków finansowych potrzebnych na prowadzenie wojny. Walor powszechnodziejowy i niezależny od epoki ma klasyczne powiedzenie Napoleona I, który na zapytanie czego mu potrzeba do zwycięskiego prowadzenia wojny odpowiedział, że trzech rzeczy – Pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Za uzyskane pieniądze Kazimierz nie tylko zaciągał żołnierzy, ale też zapłacił zaległy żołd nieopłaconym przez krzyżaków żołnierzom zaciężnym stanowiącym załogę Malborka, którzy w zamian otworzyli mu bramy zamku. Kazimierz Jagiellończyk wjechał uroczyście do stolicy zakonu, której nie umiał zdobyć po Grunwaldzie jego ojciec. Wojna toczyła się jednak dalej, ospale i ze zmiennym szczęściem. Dopiero gdy komendę nad wojskiem objął utalentowany dowódca Piotr Dunin, sprawy poszły lepiej. W bitwie pod Żarnowcem w 1462 roku wojska polskie pod wodzą Dunina rozbiły przeważające siły krzyżackie, a okręty z Gdańska i Elbląga zniszczyły w roku następnym flotylę krzyżacką na Zalewie Wiślanym. Polskie zwycięstwa militarne, zdecydowanie antykrzyżacka pozycja Stanów Pruskich, z Gdańskiem, Toruniem i Elblągiem na czele, które okazywały też wydatną pomoc finansową, borykającemu się ze stałymi trudnościami w tym zakresie królowi, zmusiły zakon do daleko idących ustępstw. Zdaniem Stefana Kuczyńskiego wojna trzynastoletnia została doprowadzona do pomyślnego dla Polski końca jedynie dzięki niezłomnej postawie króla. Mógł on ją wykazać dlatego, że znalazł dla siebie poparcie wśród rzesz średniej szlachty oraz w Stanach Pruskich, a zwłaszcza w większych miastach. Pokój toruński zawarty przez Kazimierza z zakonem w 1466 roku był kompromisem. Na mocy jego postanowień zachodnie ziemie państwa Krzyżackiego, zwane odtąd Prusami Królewskimi w odróżnieniu od Prus zakonnych, oraz dominium biskupów warmińskich z Litzbarkiem i Olsztynem weszły w skład Królestwa Polskiego. Polska, i to była rzecz najważniejsza, zyskiwała dostęp do morza wraz ze znacznymi portami Gdańskiem i Elblągiem. W granicach Królestwa znalazł się cały bieg Wisły. Zmieniało to w zasadniczy sposób sytuację ekonomiczną, ale także i polityczno-militarną kraju. Wielki mistrz zachowywał władzę nad północno-wschodnią częścią Prus z Królewcem, ale już jako lennik Króla Polskiego. Z wojny trzynastoletniej zakon wyszedł więc pokonany, ale nie zniszczony. Umiejętność kompromisów, niechęć do rozwiązań krańcowych podkreślana jest nieraz jako charakterystyczna cecha polityki Jagiellonów. Jak każda taktyka, nie może być jednak absolutyzowana. Czy była dobra czy zła, zależało od tego, jakim celom służyła. Kompromis oceniamy pozytywnie, gdy przynosił złagodzenie konfliktów wewnętrznych czy zatargów między Koroną a Wielkim Księstwem. Tym razem dotyczył on przeciwnika, od którego, jak uczyło doświadczenie, niczego dobrego spodziewać się nie było można. Uzasadnieniem kompromisowego pokoju było wyczerpanie finansowe korony i niechęć szlachty do ponoszenia dalszych uciążliwych ciężarów. Również klątwa, którą papież rzucił na Związek Pruski, powodowała określone trudności dla polityki polskiej, co skłaniało Kazimierza do ustępliwości. Miała ona poprawić stosunki z Rzymem. Poddane władzy Kazimierza Jagiellończyka stany Prus Królewskich traktowały swój związek z Koroną jako rodzaj Unii. Na mocy aktu inkorporacji utrzymały one osobne urzędy, własny Sejm Stanowy i Skarb, odrębne prawo. Niemieckie w znacznej większości miasta zachowały duży zakres samodzielności. Dopiero w 1569 roku Sejm Lubelski, ten sam, na którym zawarto Unię Realną z Litwą, uchwalił realizację inkorporacji Prus Królewskich. Nie należy jednak czynić tego zarzutu Kazimierzowi Jagiellończykowi. Poszanowanie odrębności wiązało mocniej Prusy Królewskie z Polską niż pospieszna, narzucona siłą unifikacja. Dowodem tego była choćby patriotyczna postawa Gdańska w dobie rozbiorów. Warto mieć na uwadze i to, że taka postawa mogła skłonić pozostałą pod rządami zakonu część Prus do przyłączenia się w przyszłości do korony. Świadczy to raczej o politycznej dalekowzroczności Kazimierza. W wielonarodowościowym związku obejmującym Polskę, Litwę i liczne ziemie ruskie było miejsce również i dla autonomicznych Prus królewskich. Po objęciu tronu polskiego istotne znaczenie dla Kazimierza Jagiellończyka posiadała sprawa umocnienia jego pozycji wewnętrznej. Po latach rządów możnowładczych, za czasów Władysława III, przychodził młody monarcha, który nie chciał być królem malowanym. Wykorzystując służące monarsze prawo nominacji na urzędy dające dostęp do Rady Królewskiej, wprowadzał do niej, wykorzystując wakance, ludzi sobie oddanych. Jednocześnie podjął zwycięską walkę o uzyskanie prawa nominacji biskupów. Miało to znaczenie nie tylko ze względu na wysoką pozycję tych, jakich określano książąt Kościoła, ale i dlatego, że biskupi wchodzili w skład Rady Królewskiej, zajmowali więc wysokie stanowiska w hierarchii państwowej. Walka, którą król stoczył o nominację biskupa krakowskiego, zakończyła się zwycięstwem jego kandydata i stała się precedensem na przyszłość. Warto jednak podkreślić, że i dwaj kontrkandydaci, jeden wysunięty przez papieża, drugi przez kapitułę, uzyskali infuły, ale w innych diecezjach. Król umiał godzić własne zwycięstwo z posunięciami, które łagodząc gorycz porażki nie przysparzały mu wrogów, ale jednały nowych stronników również spośród niedawnych oponentów. Zależało mu też na tym, by mieć kościół jako całość po swej stronie. Niektórzy historycy uważają, że polityka Kazimierza Jagiellończyka zmierzała do utworzenia w Polsce monarchii absolutnej. Stanowisko to nie wydaje się zasadne. Jak wiadomo, wczesny absolutyzm w Europie, bo o tym tu może być mowa, opierał się na rozbudowie administracji realizującej politykę władcy oraz armii zaciężnej stanowiącej oręż w jego ręku. Jedno i drugie wymagało trwałych podstaw finansowych, które uzyskiwano z regularnie ściąganych podatków, ceł oraz dochodów domeny państwowej. Trzeba stwierdzić, że Kazimierz Jagiellończyk nie potrafił zagwarantować stałych źródeł dochodu, a domena królewska za jego rządów ulegała postępującemu zmniejszeniu. Król stale walczył z brakiem pieniędzy. Bywał on tak dotkliwy, że raz zastawiał nawet drogocenne szaty swej żony w zamian za pożyczkę w gotówce. W tej sytuacji wojsko zaciężne był król w stanie utrzymywać tylko w czasie działań wojennych, kiedy Sejm uchwalił na ten cel podatki. I tych pieniędzy zresztą często nie starczało, a rekwizycje niepłatnego żołnierza i troska o zaspokojenie jego pretensji należały do stałych i poważnych kłopotów królewskich. Z tezą o wczesno-absolutystycznych rządach Kazimierza Jagiellończyka pozostaje w sprzeczności fakt, że właśnie za jego panowania wykształciły się formy parlamentaryzmu szlacheckiego. Ich fundamentem były wydane przez króla w 1454 roku pod naciskiem szlachty zgromadzonej na wyprawę wojenną przywileje nieszawskie. Przewidywały one, że król nie zwoła pospolitego ruszenia ani nie wyda nowych praw bez uprzedniej zgody sejmików ziemskich. W praktyce król zachował swobodę przedstawiania swoich propozycji bądź sejmikom ziemskim zwoływanym dla każdego województwa, czasem nawet ziemi z osobna, bądź Sejmom Prowincjonalnym Małopolskiemu, który zbierał się w Korczynie i Wielkopolskiemu w Kole. Mógł też wnieść sprawę od razu na Sejm Walny Królestwa, który najczęściej zbierał się w położonym centralnie Piotrkowie. Zdarzało się nieraz, że przedstawiciele ziem uchylali się od uchwały podatku na Sejmie Walnym i żądali przekazania jej Sejmom Prowincjonalnym bądź Sejmikom Ziemskim. Bywało też, że jedna prowincja uchwalała podatek, gdy druga go odmawiała. Zmuszało to króla do stałego paktowania ze szlachtą i utrudniało mu uzyskanie podatków, na które szlachta przyzwalała niechętnie i z oporami. Dalekie również od modelu wczesnego absolutyzmu było istnienie opozycji, z którą król musiał się poważnie liczyć. Na początku jego rządów była tą opozycją część Rady Królewskiej kierowana przez Zbigniewa Oleśnickiego. Z nią królowi udało się z czasem uporać. Wystąpienia Oleśnickiego przeciwko inkorporacji Prus izolowały go, a jego śmierć wiosną 1455 roku pozbawiła grupę możnowładczą przywódcy. Pojawiła się natomiast opozycja średniej szlachty. Kiedy po nadaniu przywilejów Małopolsce w 1456 roku Kazimierz wybierał się na Litwę, musiał przyrzec Małopolskiemu Sejmowi Prowincjonalnemu w Korczynie, że po powrocie złoży specjalny Sejm do naprawy stanu Rzeczypospolitej. W trzy lata później Jan Rytwiański, starosta sandomierski, na Sejmie w 1459 roku, jak pisał Adolf Pawiński, biorąc na siebie jakby rolę marszałka poselskiego, cierpkimi zarzutami zasypywał króla za jego nieudolność i niedbałość w zarządzie publicznym, Winił go za rozszarpanie skarbu, dóbr koronnych, za nadmierny ucisk podatkowy, psucie monety, zaniedbanie wymiaru sprawiedliwości. Wreszcie za sprzyjanie Litwie ze szkodą dla korony. W odpowiedzi Kazimierz pokornie mniemane winy usprawiedliwiał w odpowiedzi na głos Trybuna Szlachty Małopolskiej. Nawet jeśli jest w tym pokornie sporo przesady, to daleko stąd do absolutyzmu czy nawet jego namiastki. Nie znaczy to, by król był bezsilny wobec opozycji. Nadawaniem urzędów, dóbr czy dochodów potrafił on zjednywać sobie nawet zaciętych przeciwników. Toteż w późniejszych latach spotykamy tegoż Rytwiańskiego już jako kasztelana, a potem wojewodę w roli jednego z bardziej wymownych obrońców polityki Jagiellończyka. Dalekie to od metod którymi posługiwali się władcy absolutni, likwidujący fizycznie swoich przeciwników. Nie wynikało to z jakichś szczególnych humanitarnych predyspozycji Kazimierza Jagiellończyka. W czasie walki o władzę z Michaj łóżką na Litwie ścinał on bez pardonu głowy bojarom, którzy należeli do obozu jego przeciwnika. Podobnie rzecz się miała po wykryciu spisku w 1480 roku, zawiązanego w porozumieniu z Moskwą i mającego na celu zamordowanie króla i królewiczów, a wyniesienie na tron litewski Michała Olelkowicza lub oderwanie części ziem ruskich od Litwy. Wówczas to na placu egzekucji nad Wilią spadły głowy kniaziów Michała Olelkowicza i Iwana Semenowicza-Holszańskiego, bliskiego, dodajmy, krewnego matki Kazimierza. Stosunki polityczne w Koronie, kultura polityczna polskiego społeczeństwa szlacheckiego były jednak odmienne niż na Litwie. Nie było tu spisków na życie monarchy, ale z drugiej strony i on był ograniczony, gdy chodzi o środki zmierzające do realizacji swoich celów. Nie mógł stosować przymusu, nie mógł nikogo zastraszyć. Pozostawało kaptowanie zwolenników przy pomocy rozdawnictwa godności i dóbr. Umocnienie władzy królewskiej było uzależnione od sojuszu z miastami, które w większości państw ówczesnej Europy występowały jako sojusznik monarchii. Rozumiał to, jak wiemy, jak giełło, i wykorzystywał w swoim dążeniu do zabezpieczenia tronu synom. Kazimierz Jagiellończyk nie poszedł jednak tą drogą. Przywileje nieszawskie dyskryminowały mieszczan, poddając ich sądom szlacheckim w wypadku zranienia lub zabicia szlachcica w mieście. Również podatki nakładano na miasta bez wysłuchania ich głosów na podstawie uchwały szlacheckiego sejmu czy sejmiku. Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garnickiego. Taśma piętnasta, koniec drugiej ścieżki.